Witam w dalskich chłopakach. Odcinek 15 Zgadza się. A przed wami... Kamil Dziatkiewicz, SocialDaddy.pl i Social 5 <głosy> Za chwilę o tym więcej. Się... Za chwilę Michał Jóda, Szauruma z KWRM.com. Dawid Pach, agencja Mitu i socialdesk.pl Socialdesk! Social Desk, wystartowaliśmy! <głos> Także widzicie... Przy witaniu pojawiły się dwie nowe nazwy. Znaczy, może jedna, jedna mniej nowa, jedna bardziej. Więc stali, tak. stali słuchacze zorientowali, że coś, coś się tak. dzieje. Social Daddy zmienił miejsce zamieszkania zawodowego. Rozkręcamy nowe dziecko social media w Warszawie. Trzymajcie kciuki. Chcemy, żeby było ciekawie i chcemy, żeby było oryginalnie i chcemy żeby było z przytupem, więc będę informował na bieżąco. No, słyszę to jest mniej oczywista nowość, oczywista oczywistość, jak mówi klasyk. Jest to po prostu kolejne narzędzie, czy kolejne, pierwsze takie prawdziwe fajne. Pierwsze. Ja to wyszło. Kolejny projekt jakiś, Yet another. bo mi tu też jest projektem. Narzędzie, które ma być docelowo kierowane do agencji i do klientów indywidualnych. Platforma marketingowa na Facebooku. Bardzo fajna, polecamy. No właśnie. Tak, i tutaj też, może słówko wspomnimy, bo ja bym tutaj pos poszedł troszeczkę tematem, jak zdobyć serce branży i czy się da to zrobić. <grym> <grym> Ale zacznijmy od newsa, który nas, który taki w sposób najbardziej bezpośredni dotyczy social mediów i tego, czym się zajmujemy i pewnego ogólnego problemu, tylko właśnie pytanie, jest, czy ten problem istnieje, czy jest wymyślony. Zacznę od początku. Projekt nazywa się apps.net mhm. i jest to projekt nowej społecznościówki, klonu Twittera tak naprawdę. Nie oszukujmy się, to nie ma być nic więcej. I nie chodzi tutaj o funkcjonalności, tylko chodzi o to, że ma być to Twitter, który jest otwarty, który ma otwarte API, który jest pozbawiony jakichkolwiek reklam, ale w zamian za to jest płatny. Tak to streszczę. I teraz... Idea jest taka, że problemem Twittera i Facebooka jest słynne powiedzenie: że jeżeli za coś nie płacisz, to znaczy, że ty jesteś produktem, tak? Mhm. To znaczy, że ty jesteś sprzedawany. I jest to ciągle poruszany problem, ale raczej moim zdaniem w dyskusjach władców internetu niż wśród zwykłych osób, bo nie wiem, czy zwykły użytkownik Facebooka się tym zamartwia. Co w myślicie? Myślę, że nie. Chociaż powiedzie jakaś. No zwykły nie. Jest jakaś tam grupa ludzi, którzy się tym zamatwiają, ale zwykły użytkownik nie. No właśnie, bo żyjemy w rzeczywistości, w której to, że jest do nas podawana reklama i w ten sposób podtrzymuje się dany medium. Myślę, że to jest dosyć już oswojona idea, jak myślicie, nie wiem. Ja, ja, ja masz... Nie no co. Czy... W telewizji <coughs> przyspaczają się na, tak? Od 50. lat jakby sprzedaje się telewizję nam w zamian za to, że za naszą uwagę poświęconą reklamie, tak? to prawda. Ale trochę, tak, trochę chyba Facebook ostatnio tak jakby, nie wiem, czy przez to, że zadebiutował na giełdzie, czy, czy nie przez to, ale trochę się tych strasznie dużo się pojawia informacji tym, że trzeba będzie płacić, żeby znajomi, że oni testują, że, żeby znajomi zobaczyli wpis o moim ślubie, to ja będę musiał zapłacić, tak? Te wszystkie... Nie mówiąc o tym, że intensyfikuje się jednak powierzchnia reklamowa na Facebooku, Tak, i, ona I widać. jest przenikanie się powierzchni tej, tej, która dotychczas była zarezerwowana dla rzeczy tych organicznych, i to, co jest sponsorowane. No, przecież jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie do pomyślenia byłoby, że w Newsfeedzie zobaczysz, zobaczysz coś, za co ktoś zapłacił. A teraz już to jest normalne. W zasadzie zaczyna być tak, że no jak przeglądasz Newsfeed, to masz coraz więcej tych rzeczy Zgadza i tak się zastanawiasz, Co gorsza, co tego... zaczynasz być w związku z tym podejrzliwy nawet wobec wpisów, które nie są responsowane. Tak. Bo na przykład najpopularniejsze artykuły, które się pojawiają tam i które teoretycznie powinny być rządzone przez algorytm, moim zdaniem nie są rządzone przez algorytm, dlatego że przy niektórych z nich jest zero lajków, więc nie mogą być najpopularniejszymi mm. artykułami. No, także Facebook, nie wiem, nie wiem czy można powiedzieć, że się trochę pogubił, ale po prostu to chyba tak jakby ró różne grupy interesów, które działają w mhm. tym serwisie, czyli jakieś właściciele z i Z tego powodu tak dalej? rzeczywiście to może dochodzić do świadomości zwykłego użytkownika, bo rzeczywiście zaczyna być annoying. Dokładnie. Także... No ale to też jest, przecież już była e, diaspora, dobrze pamiętam diaspora, już był, był, taki, był taki pomysł na zrobienie w ogóle open source'owego, nie mm. wiem czy appnet też ma być open source'owy? App, appnet ma być open source'owy i ma być w pełni otwarte API, ale dostęp do samej sieci mm -hmm. ma być płatny, no tak, czyli nie jest federacją, no tak. nie możesz sobie zainstalować jej na serwerze, to jest mm -hmm. na serwerze prywatnym. No także takie projekty są, niech się pojawiają. Widziałem, że tam na stronie apnetu jest już dużo, du, coraz więcej osób ich wspiera. W ogóle też to jest, to jest super, że to Kickstarter chyba tak na, naprawdę spowodowało, że teraz ludzie zaczynają. Tak i bardzo ciekawe jest to, że, że na stronie akumisy. app.net w, totalnie wzięty na. z Kickstartera model. Jest myślę, nawet czy... napisane na jednej z ich postron, stron, no to on trafia, że docelowo, że jesteśmy takim projektem jak Kickstarter. Kickstarter. Mhm, no. I życzymy powodzenia, natomiast wydaje mi się, że większość z tych 700 tysięcy, które zostały tutaj włożone, to są pieniądze takich ludzi jak um, Skowalazer i jak um, Kevin Rose i tak dalej. To są, myślę, że branża tutaj, bogata branża tutaj, wsparła pomysł, który jej się podoba, e, ale ja, nie, myślę, jak... że, ja myślę, że trzeba przeciwwagi, nawet jeżeli miałaby to być nieudana próba, to zawsze to pressure, które idzie z innej strony jest korzystne dla całej reszty. Tak, szczególnie, że ja tam czytałem, że on, ten gość, który założył app.net yy, buduje jakąś mobilną jakąś swoją mobilną platformę i że spotykał się z Facebookiem, który chciał go kupić O, gorzej i... spotykał się z nimi i powiedział albo możemy was kupić, albo możemy was zniszczyć to tak, byście tak. woleli. No I to nie, jeszcze... nie, do, nie do końca tak brzmiało, ale sobie, <laughs> że tak. No. Także no, tam są też to jest, to jest takie dziwne jakieś personalne trochę rozgrywki i tak dalej, także to, to jest, to jest, to trochę się chyba na, a to na marku czy, To jest w ogóle człowiek, który bez końca i bez końca próbuje, tak? Dlatego, że on był um, autorem aplikacji, która się nazywała Pick, uh, Quick Peek? Taki pre, predecesor Instagrama, on był autorem, zresztą zarobił na tym ale miał ileś tam projektów w necie już, tylko one już płonąc spadały w dół. E... No z, zresztą app.net obecnie na Facebooku jest aplikacją facebookową, która pozwala Ci poznać nowe, tak. nowe Androidowe aplikacje. Bo oryginalnie nastąpił pivot, dlatego okay. że okay. oryginalnie app.net był ideą popularyzowania aplikacji. aplikacji, czyli jakby w która zagroziła w ja Facebooka. dokładnie. Przemy, dokładnie. I dokładnie historia dokładnie. była taka: on spotkał się z kilkoma osobami, którymi, ważnymi osobami Facebooku, decydującymi o, rozwój, o rozwoju różnych produktów, i powiedział, że chce zrobić tak coś takiego jak tak naprawdę ten ich App Store Facebookowy. No ja nie powiedzieli, że to jest bezpośrednio nasz biznes i że możemy was kupić, mhm. ale wiecie, że była historia wielu takich przejęć firm które nie polegały na tym, że rozwijasz ich produkt, tylko... Po, to się nazywa? Jak się nazywa Aquihire? w ogóle? Aquihire. I on powiedział, że ja nie chcę być kolejnym Aquihirem. Mhm. No i się zbulwersował. Opisał to na swoim blogu. Ten blog zresztą jest bardzo popularny w środowisku, nawet nie branżowym, ale hakerskim wręcz. Na się raz w tygodniu notka Daltona po prostu gdzieś tam króluje. No i powiedział, że nie robię tego. No i minął ile? Tydzień, dwa tygodnie? Mhm. jest zupełnie nowy projekt. Co ciekawe, to nie jest taki przykład jak, jak Zuckerberg. To nie jest koleś, który w akademiku sklepał yy, serwis, który zdobył serca ludzi oddolnie. To jest koleś, który w branży jest od dawna, popełnił mnóstwo błędów, mm -hmm. co zresztą niektórzy podkreślają. Także to Skopulajce chyba nawet napisał, że to jest kolejny projekt Daltona i, wie, i cieszę się, że on się uczy swoich błędów. Więc to jest bardzo doświadczony przedsiębiorca w internecie. Ja mu życzę powodzenia. Nie, i... Ale co, będziesz korzystał z tu? Nie, nie, to jest właśnie problem, że e, gdyby to był projekt na wzór ekskluzywnego Path, to widziałbym szansę dla tego modelu biznesowego. Dlatego, że rzeczywiście wtedy łatwiej byłoby mi nakłonić ośmiu czy dziewięciu najbliższych mi przyjaciół do tego, żebyśmy dołączyli do takiej ekskluzywnej paczki, gdzie mamy święty spokój i nie mamy reklam, nie mm -hmm. mamy szumu i możemy się zająć sami sobą, tak? Ale jeżeli to ma być Twitter-like, czyli ma być public facing i ma być breaking news i tak dalej, i tak dalej to musisz mieć ciężar kilkudziesięciu milionów użytkowników, Jasne. żeby to miało jakikolwiek sens. Tak jest niestety prawda. No i właśnie, pytanie jest teraz takie, czy to zostanie jednak otwarte? 50 dolarów rocznie? Za 50 dolarów rocznie mogę mieć tyle rzeczy w internecie, naprawdę... No. Że ja mogę sobie po prostu zainstalować swojego klona Twittera na swoim serwerze za 50 dolarów. Właśnie im rządzić tam. Nie ale, pytam, po, a posta ale postaw sobie pytanie tak. Czy na przykład Facebookowi byłeś w stanie zapłacić 50 dolarów, żeby nie widzieć reklam i żeby e, nie widzieć sponsor stories? Nie. Dlatego, że mam bloka i robię to sobie za darmo. <śmiech> okay. No smutna Przejdę. prawda. Smutna prawda. I e, tak. Tak. Oczywiście, gdyby było tak, że albo 50 dolarów, albo nie mają na Facebooku, to wtedy bym się zaczął zastanawiać. Hmm. ze względu na korzyści bezpośrednie finansowe, które czerpie y, ale pytanie roku. jest też o racjonalność wyłączania reklamy bo załóżmy tak czym się różni Facebook od Onetu? Na onecie widzisz co jest reklamą a co jest tam, jakąś tam treścią dziennikarzy oczywiście tu wchodzimy w szczegóły i niektóre artykuły są spodzorowane uh -huh, uh -huh. ale ogólnie widać różnicę na Facebooku tej różnicy nie ma tak? Oni no, zac to zaciera się, ale zaciera. jest, to nie jest to mała, sposób, mała różnica. Cały czas jest informacja. Ale poza tym pytanie jest takie, że firmy, które robią coś bardzo ciekawego na fejsie zostały odcięte od wielu wirusowych funkcji. One muszą za to płacić. Gdyby nie płaciły, to o tak byśmy nie wiedzieli. I owszem, są reklamy, które są w parę i w ogóle są drogie i to co te firmy robią to nie ma sensu. A ta naprawdę reklama spełnia pewną fajną, pożyteczną tę funkcję. Tak? Ludzie są na Facebooku nie tylko po to, żeby być znajomymi, ale też po części po to, żeby mieć deal z markami. Żeby wchodzić z nimi w interakcje. Tak? Mhm. Trochę się już znudziliśmy z porządku, gdzie nie ma firm. Absolutnie. To nie, nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że ja, ja osobiście, jeżeli coś jest istotnego, ciekawego, oryginalnego albo coś, co powinno do mnie dotrzeć, to to do mnie dotrze. Nieprawda. Absolutnie. Nie, ale to... No, ale to nie dotrze do przez reklamę. To nie jest tak, że I ja na boczny pasek i zobaczę o, jaka ciekawa akcja firmy Sony, chyba kliknę na tą reklamę. Nie wiem, nigdy to się nie stanie. No ale z drugiej strony spójrz na, na to ze strony swojej pracy i w jaki sposób ty... Naprawdę akcje takie, które się rozchodzą w dobrym... W dobry, mają dobre liczby, tak, i się rozchodzą same wirusowo jest ich niezwykle mało i jest niezwykle ciężko zrobić taką akcję, na która jeszcze wyjdzie poza branżę, tak? Dlatego Dla na szczęście nie. ja wiem, jak używać bloka, ale większość nie wie. Miałbym przerąbane, gdyby większość używała bloka, tak to prawda. No właśnie. Absolutnie. Miałbym przerąbane. Ale większość nie wie, więc ja mogę spokojnie używać i nie mówcie innym jak to się robi. Akurat Polacy przodują na świecie jeśli chodzi o używanie To prawda, mody. ale nadal jestem kilka procent, więc... No, Nasze nie ...ma też... Prze... ...prezentowane w internecie. No ja mógłbym płacić 50 dolarów za Facebooka bez reklam, szczerze powiedziawszy. Rocznie. No i właśnie. No bo to jest też tak, że... Tylko co byśmy wtedy zrobili właśnie? Wtedy co byśmy zrobili? Bo zapłacić 50 dolarów to jest zupełnie już jasne. Jak używać bloka, to jest dosyć skomplikowane wciąż jednak i dla większości jak zapłaci 50 dolarów, to jest już dosyć proste. No tak, A co byśmy wtedy zrobili? Wiesz, no to jest też tak, zależy jak, jak go wykorzystujesz. Jeżeli to jest tak na dobrą sprawę trochę repozytorium twoich zdjęć, jakiś, nie wiem, wspomnień i tak dalej. No bo jest, bo jak ja sobie, nie wiem, kiedyś ściągnąłem całego swojego timeline'a od początku mojej, mojej bydności na fejsie, no to kurczę, no nie powiem, że... Może nie wiem, że się wzruszyłem, ale jednak jak się to przygląda. Tak, ja, no, tak, tak, jak się tak, tak, tak, tak, to To jest, jest, jest jakiś ten experience, kurczę, to jest nieznany z continent. I to jak on na przykład potrafi wyczuć, którzy ludzie są dla mnie ważni i których poznałem to jest zaznaczone i tak dalej, to jest jakaś wartość dla mnie. Mhm. I spoko, nie, nie lubię, nie podoba mi się, to, że oni zaczynają przehandlowywać to, e, tę wartość za pieniądze reklamodawców, no ale. Ale jest ku temu powód. Facebook przekro. To przeszedł przez mroczną granicę poniżej 20 dolarów okay. za akcję. No Więc właśnie. I teraz, jest co ratować. I teraz ja nie wiem, do którego tematu będziemy przychodzić dalej. Czy temat taki, że za coś za wartość się płaci, to jest temat piano? Czy temat taki, że Facebook jednak ostatnio coraz więcej jest informacji, a takich wydaje mi się trochę takich informacji z jakiegoś strachu dziwnego, z jakiejś takiej paniki, która nie jest racjonalna? że Facebook się kończy. Tak? W, który temat, w który temat idziemy chyba w tenego Facebooka? Co Wy na to? Więc krótko, ja, powiem, ja mam nie bardzo niewiele na ten temat do powiedzenia. Ze względu na fakt, to jest trochę jak bajka o Jaślu, co straszył wilkiem. Po setnym razie, kiedy ktoś mówi, że Facebook się kończy, straciłem zainteresowanie. Facebook się nie kończy i nie ma żadnych śladów końca Facebooka. Facebook się świetnie rozwija jako serwis. Jego wartość yy, rynkowa, jeśli chodzi o akcje, była przeszacowana i dlatego teraz spada. I to jest jedyny powód, nie ma nic nie tak z Facebookiem. Facebook rośnie i rośnie w gwałtownym tempie i prawie zdobył ten rąbany miliard, mimo że jeszcze nadal nie wszedł do Chin, tak? Więc moim zdaniem z Facebook ma się świetnie i nic z nim nie jest nie tak. Koniec. No to prawda. Tak naprawdę nie, nie wiem jak jest za granicą, ale w Polsce tak naprawdę Facebook nadal staje się masowy i to jeszcze jest mm -hmm. kupa, mm -hmm. kupa miejsca dla na przykład dla Facebooka w Polsce. Co jest no. ciekawe, te smartfony, które są takim niby zagrożeniem dla Facebooka, tak się mówi o tym w prasie, że yy, nie potrafią monetyzować smartfonów, tak naprawdę ogromnym jest polskiem dla wzrostu. Są osoby, wielu z moich znajomych i znajomych znajomych, którzy mówili, że Nigdy nie robię na Facebooka, ale w ciągu roku kupili sobie smartfona, jedynie z to Facebooka i to jest ta kolejna generacja ludzi, którzy nie chcieli korzystać z Facebooka, bo dla nich to było niewygodne na przeglądarce, po mhm. prostu. No i naprawdę, jest taki bardzo fajny artykuł na takim serwisie bakedeal.com, gdybyście chcieli mi do niego dostęp, to zapraszam na Priva, na Polinka. Oooo. Nie, bo to jest, płat, to jest kolejny, ja płacę za content. To jest serwis, który ja płacę to, 50 dolarów rocznie blogerowi, który pisze absolutnie fantastyczne artykuły i mogę dzielić linkami tych artykułów dla moich znajomych. Jezu dałem. Chryste, strasznie dużo mu płacę. A wie, że teraz będzie, będzie kasa ładnego roku? 150 dolarów. Ale to jest temat na pianę. I ty już płacił? Nie, bo chyba jestem starym, będę płacił po starych stawkach, tak mi się wydaje. <śledziany> Ale koleś jest absolutnie świetny i on powiedział tak, że on nie jest wielkim fanem Facebooka. On podkreśla, to, on w ogóle się tutaj bardziej właśnie w branży tej mediowej. On Facebooka używa, ale nie jest ultra fan. Ale on uważa, że, on uważa, że Facebook nie zniknie z dnia na dzień. No bo jak no może taka była zniknąć? Nie ma na horyzoncie, zobaczcie, gadamy o apnecie. To jest małe, z przeproszeniem, gówno. To jest nic i my o tym gadamy, bo nie ma rywali na rynku. tak? Jeżeli no. są rywale, są zupełnie innymi rywalami. Na Pinterest i tak dalej. No albo jeżeli można patrzeć też na wiesz, lokalne rynki. tak? Lokalne rynki też, owszem. Ale do, do, czego, do czego zmierzam? Wiem do tego, że to z czym Facebook się może stać to po prostu platformą dla innych społeczności, dla innych produktów, projektów, etc. Po prostu stanie się prawdopodobnie e-mailem. <śmiech> Oczywiście on jest, zabra, po, zabra, zabra. On, jest prywat, on jest prywatny i tak dalej, ale on stanie się bardziej standardem niż już jest. W tym kierunku to będzie dążyło. Tak, tylko że jest pewien problem z tą ideą, mam nadzieję, wciąż wierzę w to, że zamknięta platforma, która chciałaby przejąć rolę mm -hmm. internetu, nie mm -hmm. zwycięży w internecie. I ja uważam, że jest, kiedy przesuwa się granica, którą zagarnia Facebook, to jest ten moment, w którym we the internet po prostu powiemy nie, dość, koniec. Mm -hmm. AOL też próbował to zrobić. i Pamiętacie, był ten pewien moment, w którym... Ten AOL-owy internet stał się za duży, internet powiedział nie, nie jestem zainteresowany, to będzie na tyle. <śmiech> I dlatego uważam, że Facebook nie może stać się pod ściółką internetu, bo jest zamkniętą platformą. Nie może. No może kiedyś podejmą jakąś taką osobę, z i zaczną być tą ściółką. Ale na inny no Ale No właśnie, no. Wiecie Zrobienie co? internetu w internecie, wiesz, no to jest... jest pod ta... ściółką internetu jest HTTP, PCTP. I bing, i to są poszukiwki internetowe. Był taki bardzo fajny artykuł ostatnio na Hekse Newsie, w którym analizowali historię Twittera. I tam, jak ten Twitter zaczął rozwijać, zaczął być popularny, to było parę lat temu, to tam były dwa, były dwa obozy. I jeden obóz chciał monetyzować tę usługę, tak jak to robi Google, jakimiś tam reklamami, jakimiś partnerstwami, bla bla. I to robią właśnie. A był drugi obóz, który chciał, żeby Twitter był standardem dla real time'u w internecie. Mhm. Chciałbyś właśnie, on miał łatwiej stać się e-mailem, tak? On był, jemu to był bliżej do tego. Chciałbyś takim czymś, co może być wykorzystywane w wielu miejscach i nie wiem, mieliby z tego zarabiać jakoś zupełnie inaczej. No i ten obóz został po prostu wypłoszony, zwolniony z tej firmy i Twitter nie poszedł w tym kierunku. Tak, i, y, problemy są dwa. Pierwszy jest taki, że nie da się w jakiś inny, magiczny sposób zarabiać pieniędzy, bo tak. można tak mówić, można być <śmiech> idealistą i mówić w jakiś inny sposób. Bardzo dużo startupów tak mówi. Ale to nie, ma, to nie ma cudów. Albo znajdujesz model, albo nie. To jest raz. A dwa, to jest to co powiedziałeś i tu się zgadzam, Twitter rozrósł się, na, zwłaszcza na rynku amerykańskim, do tych rozmiarów, że stał się w pewnym sensie i to o tym, mówi też, um, o tym mówi też Dalton, stał się public utility, tak? Stał się jak elektryczność. Twitter stał się jak elektryczność i w tym sensie ma pewne obowiązki wobec społeczności, która za, jest od niego zależna bo są organizacje newsowe i są organizacje za, zapobiegania katastrofom i tak dalej, które za, z, są zależne od tego, jak Twitter działa. I w związku z tym niektórzy mówią, należałoby z, w ogóle rządowe pieniądze na przykład przesuwać na Twittera i zrobić z niego naprawdę nerw internetu, tak? taki usankcjonowany. Ja, przepraszam bardzo, ten... ale to, co się stało na Bliskim Wschodzie, że to, to jest w ogóle przykład tego, że bez Twittera to nie funkcjonowało. No tak, to tak samo jak są jakieś powodzie i tak dalej. Jest to tak, był świetny przykład jest. właśnie, koleś, który podaje wiadomości pogodowe, mm. profesjonalne wiadomości pogodowe przez Twittera i w ten sposób ostrzega różne regiony Stanów Zjednoczonych przed tym, że nadchodzi kryzysowa sytuacja pogodowa. Mm. I. Dla niego, w momencie kiedy ktoś mi, na przykład włoży reklamę, albo opóźni jego posty, albo nie będzie działał, dla niego to jest sytuacja zagrożenia bezpośredniego stworzonego dla innych osób. Bardzo trudna sytuacja, ale albo zostajesz public utility, albo będziesz musiał serwować reklamę. Nie ma trzeciej drogi. No ale wiesz, nie, nie zostaniesz raczej public utility wchodząc na giełdę i mu, musząc spełniać żądania twoich akcjonariuszy. No właśnie być może, słuchajcie... Być może... Ja nie chcę też, żebyśmy w internecie myśleli o tym, że making money is evil, rozumiecie? Bo to jest też głupna droga. Robienie pieniędzy na tym, że się pokazuje ludziom reklamy, nie jest śmieceniem, tylko jest utrzymaniem serwisu, który ludziom jest potrzebny. I jeżeli chcą, żeby nadal był w internecie, to ktoś musi zapłacić za serwery na przykład. Więc róbmy te pieniądze jakoś. Gdzie to Są przykłady wielkich firm, które nie weszły na giełdę. Ja teraz nie, nie walę ich z rękawy, bo akurat zapomniałem nazwę tych dużych firm. Ale są firmy, które nie wyszły na giełdę, bardzo sobie cenią tą niezależność. Ja uważam, że kurczę, Facebook chyba źle zrobił. Facebook był zmuszony prawnie do tego, dlatego że przekroczył ilość 3000 akcjonariuszy i w związku z tym regulacją amerykańską musiał wejść. Ale to naprawdę to nie jest fajne. To nie. No, nic, nic dobrego z tego nie wyszło. Nic na pewno. dobrego z tego nie wyszło. Ale to wiecie, co przede pokazuje, pokazuje. Że... Okazało się, że Mark Zuckerberg, którego my w naszym community uznajemy za jednego z tych wielkich, tak? wielkich umysłów, tak. nagle przyszły rekiny z Wall Street i okazało się, że Mark Zuckerberg jest taki malutki, bo oni przyszli, powiedzieli czego sobie życzą i zrobili to tak, że on nie, nie miał żadnych szans powiedzieć czegokolwiek. On musiał to zrobić tak jak oni, dlatego, że nie było sposobu, żeby się sprzeciwić, bo okazało się, że ta wielka firma Facebook, do której wszyscy krzyczą, oni, oni zarządzają firmami, które są energetycznymi firmami i dla nich Facebook to jest żadna zabawka. I to i tutaj była pułapka, dlatego, że nic by, nie byłoby złego w tym, żeby oni weszli na giełdę za 20 dolarów za akcję. Nic by się złego nie stało. Ale to firmy, to fundusze powiernicze i to fundusze inwestycyjne powiedziały, że ma wejść za, znaczy za 38 na, na giełdę i stąd cała ta tragedia. To wszystko jest połączone z kryzysem, gospodarczym, z oczekiwaniami, z jakąś bajką, legendą, to jest... Też ja jak czytam artykuły o giełdzie, znaczy o Facebooku na giełdzie, to mam takie wrażenie, że wszyscy, którzy tym piszą, to się cieszą tak, Oni się cieszą, że ich że jest dobrze, że ten... Oczywiście, jak mówią amerykańscy dziennikarze, bad news is a good news, więc... Ale to, A... tak, to tak im dobrze szło, że tak jak wszyscy trochę przez tą tak. giełdę, wszyscy chcą mi trochę dokopać i, tak. i też te jakieś procesy teraz to są... No, to zupełnie się nie dziwię, jeżeli kupimy akcje, to też bym brał udział w tych... są jest no, jakaś, jakaś polska kancelaria. Warszawska jakaś kancelaria stosuje... Tak, ale, ale to chyba rozumiem. Ja rozumiem, że dla Polaków, którzy kupili ich akcje po prostu robią... Stara, robią Tak, tak bo można było kupić polskie akcje akcje Facebooka przez jakieś tam specjalne wehikuły. I no i są procesy, które mają przez, przez te właśnie przekazanie. W Polsce z już mamy instytucję kre... Class Action Suit, więc ja <laughs> nie, nic lepszego. Dokładnie. Gdzie co wydaje mi się, że powinien być zakończony film ze Social Network Part 2 o kolejnej dramaturgii Facebooka? Ale nie, mamy nie tylko słowa wiadomości, mamy też wspaniałe wiadomości. Polska drużyna ze Szkoły Głównej Handlowej zdobyła globalnie nagrodę na Google Online Marketing Challenge. Jesteśmy pierwsi na świecie. Po raz pierwszy w historii europejska drużyna, europejski Team zdobył to wyróżnienie. Więc gratulujemy bardzo drużynie i gratulujemy im wspaniałej wycieczki do Mountain View i zazdrościmy. Darmowy lunch na pewno jest included. Darujemy. Warto też dodać, że dwóch słoików. Chłopaków, czyli Kamil. Kamil i Dawid pomagało, znaczy po, rozumiem, że jakąś, jakiś wykład, tak? Zabilić, Zabilić, przygotowaliśmy im wykład dotyczący social media, bo po raz pierwszy social media, czyli Google+, Plus brały udział w, jako element punktowany w no, W ogóle w też warto powiedzieć czym jest, tak? Mm -hmm. Świetny to, pomysł, że cudowny pomysł. Ekip, ekipy lokalnych studentów wybierają sobie małą lokalną firmę z, ze swojego miasta, czy, czy niekoniecznie. Ma, dostają jakiś bardzo skromny budżet e, reklamowy, który mogą wydać w, dolarów. w AdWordsie, no. robią social media i, i tak jakby e, kto, to kto wygrywa zależy od tego, jakie przełożenie na realny biznes ma to, co I zwycięska drużyna ze szkoły głównej handlowej zrobiła 330% return on investment, chciałem powiedzieć. Mm -hmm. Więc AdWordsy są naprawdę słodkim kąskiem, jak wiesz, jak go robić, zwłaszcza dla lokalnych biznesów. Co ciekawe, SGH nie po raz pierwszy wygrywa. Tak, pięć razy z rzędu czy cztery razy z rzędu wygrali europejski tak. tournament. Byli już właśnie w Dublinie. No i nawet raz, nawet powstała z tego firma, więc Marketing Wizard. Tak. Powstali na, po konkursie i do dzisiaj się trzymają jeszcze. Eee, walczą, na, walczą na rynku ostro. Więc naprawdę super, super sprawa i patrzcie! Przegrywamy euro, przegrywamy olimpiadę od 1938 roku, ale jakoś te konkursy informatyczne, tak marketingowe to jednak rządzimy. To jednak... I powiedzmy sobie szczerze. Sobie szczerze powiedzmy sobie szczerze, powiedzmy szczerze, za 10 lat to informatycy i giki będą rządzić światem, więc... a nie olimpijczycy i sportowcy, więc jemy... jakby. Ja, ja sobie o Polskę. Pewne akurat potem. Tak, tak. Jesteśmy, w bardzo dobro, jesteśmy w bardzo dobrze przygotowani na przyszłość, mm -hmm. jeśli chodzi o ten moment, kiedy podobno w ciągu następnych pięciu lat będzie brakowało miliona informatyków na świecie, tak? Mm -hmm. Jesteśmy dobrze przygotowani na ten moment. Ale no. też swoją drogą, w sumie jak teraz zaczynam o tym myśleć, to zobaczcie, jak inaczej Google podchodzi do reklam i jak oni, gdzie, gdzie Facebook robi jakieś konkursy dla studentów, gdzie no. Facebook jakieś możesz dzwonić do nich, pytać, robią, nie robią szkoleń no. online tak, mm -hmm. tak często, to jest zupełnie tak inaczej, to jest takie. Ja mam wrażenie, że przede wszystkim Google jest bardziej obecny w Polsce. Byłem na Startup Weekend jakiś czas temu i była dziewczyna Kamila War... Nie, przepraszam, zaraz jej nazwisko. Kamila z Google w Londynie przyjechała, pomagała nam i z wszystkich mentorów na Startup Weekendzie ona była najlepsza. Mhm. Pomagała nam fantastycznie, świetnie się z nią rozmawiało, chodziła między nami, wiesz, no i co, gdzie, gdzie Facebook, tak? Który spuźnień, biuro w Warszawie jak, to, to raz, to prawda, ale dwa, spójrzcie jak wyglądał event dla marketingowców, ten wielki streamowany, któryśmy wszyscy zapartym partentham oglądali, bo mieliśmy się wszystkiego dowiedzieć. To były gigantyczne agencje i gigantyczne firmy, które zarządzają milionami dolarów i to jest zainteresowanie Facebooka. To jest zainteresowanie Facebooka, a tymczasem Longtail jest całe za, zaaferowany Google AdWords, dlatego, że to jest ich on investment. I to mm -hmm. szybki, bezbolesny, tak. łatwy do, za, do przeprowadzenia, i nie musisz zatrudniać czterech księgowych, żeby zrozumieć, co się wydarzyło z twoimi pieniędzmi. Plus, ruch kierujesz do siebie na własną stronę internetową, a nie na fanpage, który jest mm -hmm. też zależny mm -hmm. od, od Facebooka i. No, to, to no w sumie tak. Doszliśmy sobie do takiego wniosku. Nie, bo ja, gdybym jestem regularnie za dworcom, naprawdę dostaję cały czas mail, że jest szkolenie online, że teraz jeszcze przez ileś czasu mogę zadzwonić do nich, zapytać, oni mi skonfigurują nawet sami kampanię. Pierwszą, tak, tak, ja w ogóle byłem w szoku, naprawdę, jakiej jakości jest tak. obsługa klienta na kampanii adwordsowej. Ci ludzie wchodzą z Tobą tam nie, i nawet nie musisz im nawet, ja nie chciałem żeby mi mówili, czy, proszę mi poprawić, mm -hmm. tylko mówię, proszę ze mną wejść i proszę mi wytłumaczyć co jest źle i dlaczego. I żeśmy siedzieli godzinę na telefonie i nikt Panie. nie miał do mnie pretensji. wszyscy byli dla mnie uprzejmi, mili rzeczowi i potrafili mi odpowiedzieć na wszystkie pytania. Kurczę, czego więcej chcieć? A, a napisz do Facebooka, że mhm. wydaje się, że coś, coś jest nie tak z tą kampanią. Mhm. Poczekajmy i zobaczymy, co się stanie. Tak jak napisali, przecież słynny przecież teraz był wyciek. Jedna z firm wycofała się w ogóle z Facebooka, ponieważ zrobili swoje własne narzędzia analityczne i okazało się, że 80% ich klików pochodzi z boty. Ale Kamil, o tym też pogadajmy, bo to jest właśnie jeden z tych newsów, które chciałem poruszyć na tych chłopakach, gdy nie nagrywaliśmy. To jest podejrzana notka, to jest raz. Nie da się tego tak obliczyć. Jak obliczy stare, ta reklama się, się ta losowym użytkownikom. Jak to można w ogóle obliczyć kto Jak Nie, kilka... oni, oblic oni obliczyli tylko to, że 80% z osób, które weszły, kliknęły Aha. w reklamie, miało wyłączonego JavaScripta. Oznacza to, że tak de facto nie powinni w ogóle wie, być na Facebooku, no, że to, to nie Aha. są osoby, które powinny w ogóle korzystać z internetu, bo, bo nic by im nie działało. A, i, a to, że jest włączony JavaScript, to z kolei często jest oznaką, że to jest bot. Jakiś, Ale to by to... znaczyło, bo jak oni weszli na tę reklamę, tak? Oni musieli być jakimiś tam fejkowymi użytkownikami na fejsie, tak? Wiemy, że dobrze napisany program jest w stanie zrobić wszystko, co trzeba włącznie z tym, że będzie czesał stronę no, a z tego się... no. No, nie, nie. ja nie skarżę nikogo ani Facebooka, ani domów mediowych odpowiedzialnych za reklamę ja tylko mówię o tym, że kiedy taka rzecz się stałaby w Google to Google by się zabijał o siebie i robił to wielokrotnie w przeszłości, żeby znaleźć tak. cholerę która wyklikuje reklamy nielegalnie i robili to wielokrotnie i ich algorytm z szukania takich choler jest cały czas poprawiany Dlatego, że im zależy na tym, żeby tak się nie działo. Bo... Dlatego, że tracą... Dlatego, że małego klienta nie stać na to. W związku z tym oni stracą go na zawsze i już go więcej tam nie wróci. A co jest z Facebookiem? Jakie była odpowiedź Facebooka na ten post? Zaprzeczająca, Nie nie zaprzeczająca. Gdzie jest ona jest? Gdzie ona jest? Nie ma. Cisza. Atmurę. Mordor. W ogóle zauważyliście, że Mark przedstawił na blogu? Hmm. Czy Mark jeszcze żyje? Nie? nie, bo kiedyś Mark odzywał się gadał z nami. Pamiętacie te wszystkie blogi, które były, czy wpisy, które były wświetlane na stronie głównej Facebooka. It's Mark, a po prostu. No, raz na jakiś czas, jak duże. No, raz na działałem. jakiś czas, ale teraz, teraz się bez, działy ogromne ma, rzeczy i go nie da. I dużo innych zmartwień. Jak ale nie, no, serio, uważam, że to na ten serwisie odczłowieczył. To prawda, to, to prawda. Ja też jakoś takiego tak mam od jakiegoś czasu wrażenie... Kiedyś Mark z nami gadał, on był naszym taki, kolegą. Kiedyś to był no taki buddy, jest, no. to był taki nasz buddy po prostu. No. My się czuli, hmm. że my znamy gościa, który zarządza Facebookiem. Jak no. mówi piosenka Disney, you're playing with the big boys now. Dokładnie. <laughs> no <laughs> niestety, jest, jest inaczej. Ale on z tego jeszcze może wrócić, kurczę. My ja ja się, się zwyczajemy, tak? Ja, tego, ja dlatego też uważam, że może rzeczywiście być tak, jak powiedziałeś. To może być bardzo przykry okres z różnych względów dla Marka Zuckerberga, który wcale tego wszystkiego nie chciał. Ja myślę, że on może się po prostu czuć i oszukany i może czuć, że się mu wymyka jego dziecko z rąk. Dziecko, które kocha straszliwie i wierzę w to. Więc ja też uważam, że to może być tak, że on musi przejść przez tą kropną lekcję, przez którą bardzo wielu biznesmenów w przeszłości przechodziło. I pamiętajcie, że Bill Gates chodził po yy, yy, yy, komputerowych targach i krzyczał, oddajcie moje programy, nie kradnijcie moich programów. Więc każdy z nich przechodzi trudne momenty, kiedy wymyka mu się coś, co kocha najbardziej. I być może wróci do nas, kiedy się uspokoi ta sytuacja, kiedy przestaną już codziennie wyliczać mu ile stracił miliardów. To niech zrobi wezwanie, niech odkupi akcję po prostu od ludzi. Jazda, no. Niech, niech wraca do, do prawdziwego startupu. Tak jak chyba to Dig robił, nie? To Dig w tym momencie ogłosił, że wracają do startup mode, że dużo, dużo źle się, bardzo źle się działo. Tak, no i, no i widzisz, teraz... co się stało, sprzedanie wszystko. Ale to było jeszcze po, jakieś parę lat temu. Tak, nie. teraz Dzisiaj słuchałem Kevina Rose, który powiedział zapytany o to, co poszło nie tak z Digiem. To powiedział, powinniśmy byli zostać dziesięcioosobową firmą. W momencie, kiedy z dziesięciu zrobiło się 70, to po prostu paliliśmy pieniądze w takim tempie, że to nie miało sensu. I to, że mieliśmy tyle osób, powodowało, że wprowadzaliśmy strasznie dużo nowych funkcji, bo masz nagle 70 osób, które zarabiają. On powiedział, wiecie, ile kosztowało DIG miesięcznie w szczytowym momencie? 700 tysięcy dolarów miesięcznie. Niesamowite. Rozumiesz? I on mówi, w tej sytuacji wprowadzanie nowych feature'ów było koniecznością, dlatego, że wszyscy ci ludzie muszą coś cały czas robić, mm -hmm. dlatego, że inaczej nie opłaca ci się ich mieć. A chcesz, nie chcesz nikogo zwalniesz, no? Mm -hmm. A to nie ma nic gorszego i... niż deweloper, który pyta, co teraz mam, czy mam się teraz zająć. Dokładnie. I on powiedział, że to hmm. był jego... To on uważa, że błędem diga było to, że przestał być dziesięcioosobową firmą. Ciekawe. A teraz się skończyło tak, że Betanius kupiło sobie trafik plus nazwę za 500 tysięcy. Bitly tak. kupiło go. Tak, tak. No Betanews chyba się nazywa organizacja mm -hmm. poniżej. Powyżej. I e, LinkedIn kupił za 3,5 miliona patenty, hmm? ciekawe, a, a, ludzie, a wszyscy ludzie poszli do Washington posta kodować. Więc jakby wszystko zostało rozparcelowane, mhm. nikt nie stracił pieniędzy, to jest dobrze. Gratulujemy, Kevin. E, Kevin dobrze się ma teraz w Google Ventures. E, e. Dobrze, no, ale tak jak eee. mówisz, ten startup spirit, kiedy go gubisz, ale Facebook chyba zgubił go bezpowrotnie, bo to już jest chyba za duża impreza. No, znaczy nie wiem, ja z tego, co tam słyszę i czytam, to na przykład jeśli chodzi o deweloperów i tak dalej, to cały czas starają się, to tam są te zasady, cały czas to takie startupowe, że w ogóle słyszałem ostatnio, że w Facebooku jest zasada, że pierwszego dnia po przyjściu do, do Facebooka powinieneś móc już coś skomitować i wrzucić na, na serwer produkcyjny, co jest, co jest świetną rzeczą. No, to jest i ale w ogóle jest bardzo, bardzo jest fajne to, że wszyscy przechodzą przez bootcamp taki koderski. Nawet jeżeli przychodzisz do marketingu, to przechodzisz przez bootcamp koderski, po to, żebyś mógł później zrozumieć, co deweloper do ciebie mówi. Bardzo fajny pomysł. Także oni chyba, wiesz, nadal są, nadal, nadal tam jest ten, ten dług startupowy, ale po prostu góra i te wszystkie układy z instytucjami finansowymi i tak dalej, to trochę Wiecie, co? I zabija. I się, patrzcie, bo Google nie ma takiego czegoś. Google nie ma to naprawdę te relacje z deweloperami, tak, dobrze, tak do, takich dobrych, tak mi się wydaje przynajmniej. Znaczy ma ten market i ma tych deweloperów takich B2B. Nie, no jest, B2B. Tak, jest B2B tam, Google jest, Code, gdzie z... jest kupa rzeczy. Może macie rację. Może się na GitHub'a w sumie. Na no, GitHub'a się właśnie przenosi. E, Ale moim zdaniem relacja z Google, Google z deweloperami polega na tym, że oni wszyscy dla niego pracują, więc to jest troszeczkę inaczej, <laughs> rozumiesz? Mm -hmm. Bo oni budują te startupowe teamy wewnątrz swojej firmy. I mają o tyle dobre stosunki z deweloperami, że mają swój play market, na którym mm -hmm. so panuje dosyć duża, wol, duża wolność maja. jak na systemy mobilne. Bo ani Windows 7 Windows 7 mm -hmm. i ani iOS nie, nie proponują tak dobrych warunków deweloperowi, jeśli chodzi o to, jak bardzo może sobie poszaleć. E ale tak, no, to jest trochę inna sytuacja. Natomiast Facebook, moim zdaniem, w pewnym momencie będziemy mieli dwa Facebooki. Będziemy mieli teamy, będziemy mieli profesjonalny team, który zarządza tą podściółką i będziemy mieli teamy deweloperów, które po prostu programują aplikacje na Facebooku. Znaczy właśnie do czego zmierzam. No tego, że mają dobrą relację z deweloperami, ale to, co ty mówiłeś, to mnie naprawdę tak uderzyło. Faktycznie nie mają takich relacji z, z klientami, a szczególnie yeah, małymi. Dlatego PKT chyba tak wypłynęło właśnie na Facebooku, bo nie było tej firmy, która mogła obsłużyć tych małych klientów, którzy dają realne pieniądze. I co jest ciekawe, Facebook nigdy nie, nie miał zaporowych stawek. On robił większość za darmo, dało, dało do zrobienia, więc o co chodzi? Dlaczego on tego nie zrobił? To, to jest proste, dlatego że Facebook nie rozumiał czym jest. Bo Facebook jest Display Advertising Company. A tymczasem myślał, że jest Social Media Company. I, i, a Google mhm od momentu wejścia na giełdę, jest... przez cały czas rozumiał, że jest advertising company. Przez cały czas rozumiał, że to jest miejsce, w którym się dzieją pieniądze. I za te pieniądze możemy na kurwie calta, za przeproszeniem, ale, najpierw, ale stąd się biorą pieniądze. Że wiecie co, Google chciałby, czy Facebook chciał być czymś innym. Facebook chciał, ja o tym często mówię na swoich wykładach, daję takie słowo, to jest sformułowanie. Na niedzielę słowo. To niedzielę, Teraz w sobotę, sobotę przeważnie, że Facebook chciał być bankiem informacji, tak? On chciałby, chciałby żeby walutą były informacje o nas. I on chciał być pośrednikiem. On nie chciał zarabiać na, na, na reklamach. On chciał zarabiać na tym, że jak Amazon ma Facebook Connect, który ma i testuje go od półtora roku, mm -hmm. nic z nim nie zrobił jeszcze, mm -hmm. to jest ciekawe. Czepne. Nie, dzięki Bogu, nie, nie zachęcaj, ale zachęcaj chciał, proszę, ale bo mi to jest i, potrzebne. No, nie, jest Facebook Connect, nieważne, ale no, chciał załóżmy, Amazon są jeszcze inne firmy, nie? I on chciał, żeby to był taki powszechny standard, że oni mają prowizję o sprzedaży, jak karty kredytowe, tak jak banki z kart mm. kredytowych. To miała być idea, tak? My ufamy, my, my dbamy o swoje informacje o Tobie, my pożyczamy je sklepowi tylko na 2 4 godziny i je dostajemy z powrotem, albo w ogóle sklepi nie dostaje, tylko dostaje pewne sygnały, co ma pokazać. No, a jeżeli to była idea, to idea jest kompletnie nieudana. Była taka idea, o tym mówił Jeremy Miaowian ja jeszcze 3 lata temu na swoim blogu, kiedy napisał ten słynny post na blogu 5R Social Media, to dwa lata temu to było. Ja on wtedy właśnie tą wizję roztaczał. Ale widzę, że on do tej notki się trochę nie odwołuje. On trochę o tym zapomniał, teraz robi z innej firmy, oczywiście swojej. Ale to, co on napisał wtedy, to gdyby tak poszedł Facebook, w tym kierunku. Że Facebook, Facebook ma być bankiem informacji o tobie i ty mu ufasz. Jak I co bankowi i wtedy ufasz, data mining powoduje? Znaczy sprzedawane jest data mining, big data jest sprzedawane. Troszeczkę tak, ale z korzyścią dla ciebie. Bo zawsze jest coś takiego, że nie dość, że Facebook zarabia. O, tak wszyscy mówią. Ale dostajesz no. jakiś tam kickback za to, że udostępnisz status, tak? Dostajesz kickback, dostajesz. No to mogło być tak zrobione, że każdy jest zadowolony, tak? Że każdy. No, gra... jest zrobione tak, że nikt nie jest zestresowany tym, że się to wydarza, tak? Może poza gmaila, Gmail wciąż budzi no, kontrowersje tak, wśród tak. ludzi. Ale czy chcecie kontrowersyjne, mhm. że. To, pokazuje, że to jest dla mnie kontrowersyjne, że dostajesz kickbacki za, za czynności w social network, dlatego, że to powoduje, że te czynności są inicjowane nie ze względu na moją potrzebę, tylko ze względu na nie. kickback, który otrzymuję. Opt-in, opt-in oczywiście, tak? Jeżeli chcesz w Amazonie powiedzieć, że kupiłeś tą książkę i wiesz o tym, że dostaniesz tego kasę, no to robisz, tak? Nic jest, to nie, to nie polecasz. To jest opt-in oczywiście, nie? Jakoś na wyższej poziomie. Ale generalnie, żeby, tak inaczej, Amazon powinien zapłacić Facebookowi uh -huh. za to, że Amazon wie, które książki ta osoba chce. A, no tak, jakby, że ktoś odkrył książkę fajną, tak. dzięki Facebookowi. Oczywiście. Tak. Więc tak mm -hmm. powinno to działać. Ja na tym by nie zwracać uwagi. tym jak jest. 95% to są reklamy, parę procent to jest waluta, tak? I to jest wszystko. Ty opowiedz David, trochę o waszym konkursie na wejście. No, no, nie, no, bo nie, o, to, to był, był, był ciekawy case. Nie wydaliście ani grosza, więc Facebook nie zarobił. <laughs> to jest najciekawszy element tego. Mów, mów. Ok, więc e, y, ruszyliśmy z platformą social Desk. Przez tydzień e, robiliśmy to bardzo powolutku. To znaczy, Fantage był już stary, miał już tydzień, czyli parę, parę miesięcy, miał właściwie. Ale tam się nic nie działo, to było 20 fanów. E, no i słuchajcie, zrobiliśmy. Najpierw zacząłem z eksperty. Zaprosiłem kilku moich znajomych, uruchomiłem aplikację ekspercką, gdzie dodawałem jakieś tam swoje e, porady <coughs> z znajomym z e, social media. Zapytaj Dave'a! No, Zapytaj Dave'a! Ja <s oct�x _> co się rozwija. Dzisiaj mam już trzy nowe pytania do odpowiedzenia. Do I słuchajcie, do, i uruchomiłem kampanię, która miała dotrzeć, miała uderzyć w ego naszej branży. Mm -hmm. Mr. and Mrs. Social. Na początku chcieliśmy zrobić tylko Miss Social. I chodziło generalnie o wygląd, tak? ale mówiliśmy sobie, że bez sensu. Więc nawiązaliśmy do Dobrze. filmu Mr. and Mrs. Social. I te Social to jest twoje nazwisko de facto. To nie jest to, czy jesteś Mrs. czy tamten, Ludzie tego nie skumali, nie, nie wszyscy skumali. Myśleli, że to jest konkurs piękności, ale myśmy mieli tą, no to naszą, wiecie, o co nam tam chodziło, tak? Ktoś, czy to twoje drugie nazwisko, nazwisko jest social, czy jesteś socialowy i czy dajesz jakąś wartość dodaną? No i ludzie się nawzajem zgłaszali. Zero wydanej złotówki na reklamy. Co jest ciekawe, uruchomiłem konkurs, wziąłem w nim udział, wygenerowałem pierwszego posta i z postem na naszym fanpage'u, który miał wtedy 140 fanów. Już z tego mojego jednego posta wyszło 50 osób do aplikacji, mhm. więc mogłem sobie podarować pisanie na template'u de facto, to się rozrosło, rozrosło po prostu po znajomych. No i efekt był taki, że mieliśmy wzrost 1000 -100 fanów w ciągu tygodnia. Mnóstwo wpisów, mnóstwo komentarzy, stosowaliśmy technologię Open Graph, która nam podbustowała w ogóle tego, ten konkurs niesamowicie. Super wyniki. Wrzucimy linka do statystyk. Nagrody to są skromne, tak? Kupujemy cztery w książki nie to i nie o to chodziło. chodziło o to, no. że na grupach social mediowych stworzyły się wątki po 150 komentarzy tak. dotyczących tego konkursu. Darmowe po prostu pchanie informacji. Świetny pomysł, ale wiecie, chciałem powiedzieć, że to nie tylko świadczy o tym, że ego naszej branży to jest siła, której nie da się <laughs> you have to reckon with. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli naprawdę dobrze rozumiesz swój target i mm. jeżeli naprawdę rozumiesz po połączenia, które spalają ze sobą ten target, to jesteś w stanie robić wirusy za darmo. I to, było, to zadanie było tyle proste, że na tyle dobrze rozumiesz tą branżę, mm. że rozumiałeś te połączenia. Ale to pokazuje, że jeśli masz narzędzia badawcze, które pozwalają ci zrozumieć, kim jest człowiek, który kupuje, to naprawdę. Te mechanizmy działają. I to nie jest bajka, bo ja szczerze mówiąc w pewnym momencie zacząłem wątpić we wszystko inne poza socialacjami. Social, Facebook Facebookacy, przepraszam. Facebookacy wydają mi się twardym sposobem na to, żeby dostać cel, który się założyło, tak? I zacząłem trochę między bajki wsadzać wszystkie wirusowości i tak dalej. Ale to, co zrobiłeś, Dawid, wydaje mi się być w pewnym sensie dowodem na to, że jak się bardzo dobrze rozumie swój target, to jesteś w stanie tworzyć yy, przekaz wirusowy. Tylko to jest trudne, bo trzeba być naprawdę. Trzeba mhm. w... być częścią tak trzeba być tej częścią grupy. tej grupy. To tak. jest ciekawe, platformy... I, I oczywiście sobie myślę, Michał, Ty też jesteś w pewnym sensie częścią swojego targetu i w tym sensie rozumiesz go lepiej niż ktokolwiek inny, nie? I jest szansa na to, żeby robić też przekaz wirusowy. To jest to po prostu... niezwykle trudne. Jest to niezwykle trudne. pewnie sporo razy, ale jak się uda, to jest zajebiście. Dokładnie. A jakieś ROI, coś ten nowi klient nigdy tak, się pojawiło? Tak? Dostaliśmy w ciągu kilku dni 20 osób zapisało się na testy. z deska. I to nie są osoby anonimowe. To są ludzie z branży. Dostaliśmy kilka zapytanych na aplikacje. Więc myślę, że ROI będzie through the roof. Zważywszy na to, że koszt wyprodukowania całej akcji był 0 złotych, więc ROI będzie się z każdą złotówką z w, w wielokrotnej to Znaczy 0 złotych przesadzam, Tak, bo musimy mm. wydać na badge'e, mm -hmm. musimy wydać na książki. Ale tak naprawdę no, są Proszę. z tego, są efekty. się, no nie... że nie, nie promowaliście tego reklamą, bo to rozniekształciło. Ta, to zniekształciło. to zniekształciło. Tak, mamy no, czysty, czysty efekt, tak. Ja kupiłem, czy ja zgłosiłem się też do kilku agencji, które były spoza naszego miasta, napisałem tam na ich fanpage, już zapraszam ich, żebyśmy walczyli o, o, o tytuł Mr. and Mrs. Social. I co jest ciekawe, nawet nie musiałem tego robić, bo już były agencje z różnych miast w Polsce, no to znowu, znowu bra, branżowa pułapka, że rzeczywiście tak. Warszawa nas tak, tak wysyca, że nie myślimy, już, że, myślimy że już nic na, innego nie napisałem tam to na 10, tak. dostałem lajki, komentarze. Super, super. super bo powiedziałem, że oni są połączeni z tą branżą, że oni potrzebują sygnału, żeby na nas wejść. Weszli na no, są na 4 spotkania w tej chwili z innymi agencjami, wszyscy nas bardzo fajnie przyjęli. Pojawiło się kilku hejterów. Nie no, będę to, dobrze, to dobrze był wtedy zrobić. Oczywiście, nie ma teraz. Ale to jest, ale to to jest teraz. ciekawe, to co zawsze mówię, tak? jeżeli masz fajny brand i ludzie cię lubią, to inni cię obronią. I ja sobie teraz ostatnio zapuściłem Synthiwana, żeby szukał w postu w I trafiłem na kilka prywatnych wątków u ludzi, którzy mają publiczne profile. I były tam hase typu, że nada, że nada, że nada. I pojawiły się w komentarzach wpisy ludzi, którzy bronili za ciekawego konkursu. Mówili, że to jest fajny pomysł, trzeba mieć do siebie dystans. I nas bronili jako w ogóle całej tej idei tego Super. projektu. Więc w ogóle byłem zachwycony. Także no to gratulujemy, gratulujemy. Ja uważam, że dobrze, dobra robota, naprawdę dobra. I robota. czekajcie na kolejną odsłonę kolejnej akcji promocyjnej. Czekamy. No dobrze, <coughs> słuchajcie. Bardzo Wam dziękujemy za, za słuchanie tego podcastu. Polecajcie go swoim znajomym i żegnamy się. Żegnamy się. Dawid Pacha, agencja Mitu i Socialdes.pl Death A, A, social Death, Social Death, Social. mamy coś Social, coż mamy. Kamil Jatkiewicz, Social Five i Social Dali Bel. Michał Ile showroom na razie. Nie masz nic Social <gry> na razie. <gry>